Infrafakty. Przegląd wydarzeń normalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. Mówi mi Kuśnierz. Razem ze mną jest Piotr Cielebniarz. Witaj, Piotrze. W witam. E, no, po wakacjach e, lato nam minęło dosyć szybko i bez jakichś spektakularnych spraw. Aczkolwiek kilka było, prawda, żeśmy o tym mówili. Chiny przede wszystkim były Wałkowane. Ten słynny incydent na lotnisku i kilka jeszcze innych. Ale poza tym nic takiego spektakularnego się nie działo. No tak, przypomnijmy może tym, którzy nie wiedzą, że w Chinach w mieście Hangzhou nad lotniskiem Xiaohan, jeżeli dobrze pamiętam, miał się pojawić dziwny obiekt, rzekomo wyśledzony na radarze. Inne źródła mówiły, że widzieli go pracownicy lotniska, Natomiast co się dzieje? No do dzisiaj nie mamy żadnych informacji takich pewnych, cóż, cóż to mogło być. Eksperci wskazywali na jakieś wojskowe związki. Natomiast w, w, jeżeli chodzi o inne historie, takie ufologiczne, to może przejdźmy do tego, co działo się w naszym kraju, bo rzeczywiście lato przyniosło nam troszkę ciekawych incydentów, no i troszkę też tych takich nieciekawych, które udało nam się wyjaśnić. Tak, dokładnie. Znaczy przede wszystkim mówimy tutaj o wszelkich obserwacjach UFO. Lato zawsze temu sprzyja. Ludzie częściej patrzą w niebo. Niebo też jest bardziej czyste, także faktycznie żeśmy otrzymali kilkanaście w zasadzie obserwacji. Prowadzimy taką tabelę obserwacji, która była aktualizowana ostatnio i niedługo znowu będzie, bo ciągle napływają nowe. Także może powiedzmy o tych najciekawszych, jakieśmy otrzymali. Jedną z nich była obserwacja w Jankowicach Rybnickich. To miało miejsce na początku sierpnia. I o tyle jest to ciekawe, że tam nie było jednego świadka, tylko kilka osób zaobserwowało taki dziwny, złocisty obiekt. No, no tak, jak, jak nam mówi relacja, grupa świadków przebywających akurat wtedy w ogrodzie przy domu jednego z nich zauważyła w całkiem bliskiej odległości taki kulisty obiekt właśnie otoczony swego rodzaju łuną i co ciekawe od spodu znajdowało się coś w rodzaju nóżek tudzież sporników, które były zagięte do wewnątrz. Z nich również dochodziło światło, co ciekawe ten obiekt wykonywał w powietrzu jakieś ewolucje co pozwoliło e, obserwatorom ustalić że było to coś no, dziwnego na pewno nie był to balon oni też wspomnieli jakimś dziwnym odczuciu bycia obserwowanym, natomiast ciągle się tym zajmujemy i próbujemy to sklasyfikować. Mhm. Pomaga nam jak zwykle Arek Miazga, tak. natomiast od niego właśnie pochodzi pochodzi kolejna relacja, również bardzo ciekawa, również z terenu województwa śląskiego. Nieco podobna do tej, do tej pierwszej. Ona miała miejsce 15 lipca bieżącego roku w Gostyniu. Tam świadek ujrzał coś, co wyglądało jak płonąca motolotnia. Obieg jednak się zatrzymał. Troszeczkę powisiał, potem znowu poleciał w górę. Natomiast potem tak jakby... Zgasł, kiedy był troszeczkę mm -hmm. wyżej, i świadkowie ujrzeli coś w rodzaju takiego zarysu tego obiektu. Mm -hmm. Tak, i to jest o tyle ciekawe, że w zasadzie tutaj możemy wykluczyć tak zwany chiński lampion, bowiem charakterystyka tej obserwacji przeczy temu, aby można było tak scharakteryzować ten obiekt. Ale jeszcze był jeden ciekawy przypadek Skrotkowa bodajże. Tak, to również podchodzi od Arka. I tutaj mamy do czynienia z czymś w rodzaju no, być może trójkątnego obiektu z czymś w rodzaju światła po środku, który zawisł po prostu na niebie i unosił się przez kilka minut. I ta sprawa jest również sprawdzana. Nie wiemy, czy to był taki solidny jedno i czy to był jeden obiekt, czy raczej kilka być może były to lampiony, jeszcze zobaczymy. Natomiast w wielu innych przypadkach udało się te obserwacje wyjaśnić. Najczęściej były to chińskie lampiony, bowiem hmm. one zachowują się zwykle w powietrzu i bardzo charakterystyczne i tu w wielu przypadkach powtórzyły nam się te, te, te właśnie charakterystyczne cechy. Może nie będę wymieniał wszystkich. Jak ktoś chce, to sobie po prostu zajrzy. Natomiast pojawiła się jeszcze taka historia o zdjęciu, które wykonał polski turysta w mieście Kassel w Niemczech. Tam ten obieg nie był widoczny. Natomiast na zdjęciu pojawia się coś co wygląda jak taki typowy latający spodek. Myśmy próbowali to zdjęcie poddać jakiejś analizie no i co się okazało? Okazało się, że najprawdopodobniej ten, ten, ten efekt, bo jak wiemy obie obiekt nie był widoczny był spowodowany refleksem świetlnym. Mhm. Ale wy wygląd tego obiektu rzeczywiście, rzeczywiście jest ciekawy. Tak, a tutaj jak mówiłeś o Grotkowie i tym trójkątnym obiekcie, to mi się przypomniało, że całkiem niedawno pojawiła się relacja łącznie z nagraniem wideo z, z Kalifornii ze Stanów Zjednoczonych. Ten film, a w zasadzie bodajże tam są dwa albo trzy filmy są do obejrzenia na naszym forum. Tam wręcz mówiło się MUFON, czyli amerykańska organizacja mufologiczna, mówiła wręcz o tym, że tam doszło do katastrofy UFO. Chyba trochę na wyrost, bowiem to była relacja jednego świadka, który właśnie zaobserwował taki dziwny, poruszający się po niebie, trójkątny obiekt z takim pulsującym światłem jakby po środku, który rzekomo zniżył się do ziemi. Świadek następnie się udał w pobliże miejsca tego lądowania które według, niego, według jego relacji, zostało szybko otoczone przez wojsko. Mógł tylko zaobserwować z daleka, że wojskowi coś robią przy jakimś takim właśnie dziwnym obiekcie. Ale na razie, ponieważ to było dosłownie kilka dni temu, musimy czekać na dalszy rozwój wypadków. Tych wstępnych ustaleń jednak wynika, że że albo to był faktycznie jakiś wojskowy pojazd, albo po prostu ta relacja nie jest do końca wiarygodna. To znaczy, ja bym się nawet skłaniał do stwierdzenia, że mogło się to wydarzyć, natomiast UFO mamy tutaj tylko takie czysto definicyjne bym powiedział, czyli nierozpoznany obiekt, mhm. natomiast wszystko wskazuje, że to miało zupełnie znane pochodzenie, i takich relacji było dość dużo, bo pamiętamy tu nie tylko te najbardziej charakterystyczne opowieści o rzekomych katastrofach UF, jak na przykład Keksburg, gdzie obiekt w kształcie m, takiego dzwonu, tudzież żołędzia, upadł y, bodajże w lesie. To był rok, mhm. to był lata 60. Również zjawiło się wojsko, otoczyło wszystko, m, otoczyło wszystko kordonem, i y, świadkowie również mówili, że dziwny obiekt, prawda na pewno nieziemski, miał na sobie tam jakieś e, ślady i tak dalej. Ta sprawa do dzisiaj budzi wiele kontrowersji. Natomiast w tej e, historii, o której mówisz, e, pojawia się kilka takich charakterystycznych wątków, które zawsze się przejawiają, kiedy jest mowa o katastrofa czyli e, wojsko, ciężarówka, mhm. dziwny obiekt, prawda? M, no i oczywiście ścisła tajemnica. Natomiast e, przypomina nam się tutaj wydarzenie sprzed kilku lat, gdzie również e, w Stanach zjednoczonych zaobserwowano. Podobny obiekt może troszeczkę miał inną formę, miał tak był podobny do takiej błękitnej kuli światła i on również gdzieś upadł, również przyjechało wojsko, również go, również go zabrało. Mm. Natomiast wydaje mi się, że jest to troszeczkę na wyrost klasyfikowane jako, jako jakaś większa tajemnica, bowiem jasne jest, że bro ludzi weźmie to po prostu za za jakiś tam latający talerz z jakiejś innej planety. I tak napędza się, prawda, swego rodzaju miejsce. Mm -hmm. Natomiast warto tutaj jeszcze przypomnieć o jednej rzeczy. Przypomniało mi się, kiedy mówiłeś, że ten Pantak jechał sobie za tym, za tym obiektem. Przypomniała mi się pewna historia sprzed kilku lat. Również warta przypomnienia. Miała miejsce w Brazylii. Chodziło o słynne, słynną katastrofę UFO w Warzini, kiedy to również obieg miał być widoczny, leciał sobie, leciał, był coraz niżej, dymiło się z niego, aż wreszcie huknął, spadł, rozbił się, a kiedy już się rozbił, to z wnętrza wybiegły jakieś dziwne istoty i potem Brazylijczycy mieli problem, żeby je wszystkie złapać. My kiedyś o tej historii powiemy, natomiast jak jesteśmy już przy Brazylii, to a no właśnie. zwróćmy uwagę na coś, co tam ostatnio zaszło. No właśnie, jak już jesteśmy przy Brazylii, przy wojsku i przy UFO, to pojawiła się informacja, że brazylijscy, piloci wojskowi otrzymali specjalne instrukcje, co mają robić, jeśli zaobserwują dziwny obiekt. No tak, ale tutaj pojawia się pewien problem, bowiem rzeczywiście w wielu serwisach informacyjnych pojawiła się taka wzmianka, że Brazylia będzie badać UFO. I o czym ludzie pomyśleli od razu? Jak myślisz? No oczywiście o, o tym, że będziemy mieli do czynienia z badaniem statków pozasiemskich. No tak, a tutaj przede wszystkim w grę wchodzą względy bezpieczeństwa i właściwie pojęcie, termin UFO tak już mocno zruszył się z tą pozaziemską interpretacją, że mhm. wiele osób znało, że rzeczywiście będzie się badać, badać przebyszów spoza ziemi. Natomiast Brazylia ma, jak wiemy, taką dość długą historię. Badań nad, a znaczy co może nie badań, spotkań z UFO. Mhm. I miało tam miejsce kilka ciekawych incydentów. Może warto o nich powiedzieć troszkę szerzej i w jakimś innym programie, bo nie będziemy mieli. Dzisiaj hmm. chyba na to czasu, bo tego było rzeczywiście dużo, natomiast miał tam miejsce taki dziwny, miał miejsce taka dziwna seria spotkań z obiektami UFO, które po prostu nagle upodobały sobie jeden kawałek ziemi. Mieszkańcy zaczęli donosić o dziwnych zdarzeniach. Było to o tyle niepokojące, że dochodziło do takich bliskich kontaktów, które kończyły się często dla świadków jakimiś tam uszkodzeniami ciała, no i postanowiono zająć się tą sprawą oficjalnie i oddelegowany do tego do tej sprawy, która została nazwana operacją Spodek Wojskowy, starał się tam zebrać relacje, wreszcie starał się zrozumieć o co chodziło w tym całym zjawisku, czyli w tym, w tym nagłym wybuchu prawda, relacji o, o spotkaniach UFO. natomiast ten pan i tu jest taka dziwna sprawa, ten pan pułkownik Holanda, kiedy zaczął mówić otwarcie o po przejściu na emeryturę o tym co, czym mogło to być bo oficjalne wnioski no nie mówiły nam nic, że rzeczywiście tam się coś mogło stać, ale nie wiemy co mm -hmm. to było. Natomiast kiedy on zaczął kontaktować się z ufologami, to okazało się później, że zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, najprawdopodobniej popełnił samobójstwo, ale w to się wątpi, także to jest taka dość dziwna, dziwna historia z tą Brazylią, ale uważam, że na to, co przychodzi do nas z tego kraju, musimy mieć taką, musimy mieć szczególne oko, bo często są to historie dość naładowane takim, takim sensacyjnym, sensacyjnymi wątkami, trudnymi do zweryfikowania. Na przykład we wspomnianej już tej katastrofie z Warzini mieliśmy do czynienia z takim, z takim epizodem, gdzie jeden z policjantów, który szukał po prostu kosmitów w miejskim parku, złapał jednego za rękę, prawda, bez rękawicy ochronnej i biedaczek umarł potem. No i do dzisiaj mamy taką legendę, że, że prawda, kosmici z Warzini byli nie tylko brzydcy, ale i trujący. <grym> tak, a jak już jesteśmy przy historii bliskich spotkań z UFO, to może powiedzmy parę słów o rocznicy, jaką mieliśmy niedawno, bowiem opublikowaliśmy artykuł poświęcony jednemu z najbardziej niezwykłych wydarzeń związanych właśnie z spotkaniami. Mówię tutaj o Hopkinsville, o wydarzeniach z 1955 roku, które rzeczywiście są no, bardzo ciekawe, interesujące i do dzisiaj niewyjaśnione, aczkolwiek nimi się zajmowało wielu przecież. Badaczy, pojawiło się wiele teorii, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, co tam wtedy się wydarzyło. No, masz rację, jak zwykle. To znaczy, pokrótce powiedzmy. To był rok 1955. Nagle niespodziewanie jeden z mieszkańców a właściwie gości takiej niewielkiej farmy położonej między dwoma miejscowościami, a mianowicie Kelly i Hopkins, by ich zauważył, jakiś Dziwny obieg, przybiegł do domu, powiedział wszystkim, że widział UFO, a następnie rozpoczęło się coś, co znane jest w takim ufologicznym folklorze, jako oblężenie mm, domu na farmie satonów. Powiem rzeczywiście, pojawiły się jakieś dziwne istoty, domownicy byli przerażeni, nie wiedzieli co to, te istoty zaglądały do środka przez okna, a panowie zaczęli do nich strzelać okazało się potem, jak mówiła legenda, że te istoty były kuleodporne. Przypominały takie dość groteskowe postaci, prawda, jakieś gobliny, coś w tym stylu. Natomiast przypadek ten jest o tyle ważny dla takiego ufologicznego folkloru, że właśnie w tym miejscu narodziło się pojęcie małe, zielone ludziki, chociaż te istoty tak naprawdę miały ponoć kolor srebrny. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że oczywiście zajmowało się tym wojsko, zajmowała policja, zajmowało zajmował wielu wielu ufologów, no i tak naprawdę wniosków oficjalnych nie ma. Mnie się na, na przykład wydaje, że doszło tam do czegoś w rodzaju no nie wiem, przejawu masowej histerii, no i głównie bohaterowie tego spotkania, czyli dwaj panowie, którzy strzelali po prostu do tych istot być może wstydzili się przyznać, że przerazili się po prostu e, sowy, która jest takim, takim najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tego, tego dziwnego spotkania, bowiem żadnych śladów niestety nie znaleziono. Tak, dodajmy jeszcze tylko to, że właśnie ci świadkowie, dwaj ci panowie, o których mówiłeś, też nie byli do końca wiarygodni. Ale to ja już zapraszam Państwa do przeczytania artykułu, który znajduje się na naszej stronie www.infra.org.pl. Zapraszam też Państwa na nasze forum. Na stronie głównej znajduje się odnośnik paranormalny.eu. Tam możecie przeczytać nie tylko o tej historii, ale też o wielu, wielu innych. Jak też podyskutować, wyrazić swoje zdanie. Tak, to podsumujmy jeszcze może to lato w takich trzech krótkich zdaniach. Skończył się sezon piktogramu, w Polsce nie było pod tym względem nic ciekawego. Najciekawsze rzeczy były w Anglii, jak zwykle są one kontrowersyjne. Co się jeszcze działo? Z tego, co pamiętamy, to egipskie władze obiecały przeprowadzić do końca słynną akcję otwierania drzwi w piramidzie. Drugich drzwi, za którymi mogą być trzecie drzwi, albo też nie wiadomo co. Lato jak zwykle nie przyniosło nam jakichś wielkich historii, był to raczej typowy ogórkowy sezon. Pojawiły się różne dziwne historię, ale przynajmniej wśród nich mamy takie mm, ciekawe wątki, jak chociażby wspomniane na początku historii z Jankowic rebnickich Tak, a latem e, Infrafakty były emitowane w ograniczonym zakresie. Co kilka tygodni teraz już będziemy starać się być e, w miarę naszych możliwości e, co tydzień. Jeśli ktoś o jakiejś interesującej e, niezwykłej relacji, to bardzo prosimy o kontakt z nami e, na adres Infra małpaepoczta.pl chętnie opowiemy w naszym programie właśnie o jakichś niezwykłych obserwacjach dziękuję Ci Piotrze ja również dziękuję dziękuję i zapraszam za tydzień Wysłuchaliście infra Infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Bektu You na licencji Creative Commons realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Cielebiałeś dla Radia Wolna Media